Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.13 kwietnia. Michał Matu, skłania się. Serwis Trójki. Krzysztof Zeblewski. Resort Sprawiedliwości liczy na współpracę z Węgrami w sprawie przebywających w Budapeszcie Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Donald Trump grozi Iranowi. Statki, które zbliżą się do blokady, zostaną zniszczone. Pociąg nieśpieszny na dworcu Warszawa Główna. Drobne elementy sprawiają, że wsiadając do środka rzeczywiście przenosimy się w czasie. Niebawem ruszy w trasę. Liczymy na pełną współpracę ze służbami węgierskimi, mówi minister sprawiedliwości, odpowiadając na pytanie, jak zmiana władzy na Węgrzech wpłynie na sytuację Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Polska prokuratura zamierza postawić im zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Minister Waldemar Żurek ma nadzieję, że zwycięzcy węgierskich wyborów umożliwią postawienie byłych ministrów przed Polskim Wymiarem Sprawiedliwości. Liczymy, że w najbliższym czasie służby węgierskie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 Irańskie statki, które zbliżą się do amerykańskiej blokady zostaną natychmiast wyeliminowane. Grozi prezydent USA Donald Trump. Po 16.00 naszego czasu Stany Zjednoczone wprowadziły blokadę morską irańskich portów. To odpowiedź na fiasko rozmów pokojowych w Islamabadzie, które zakończyły się w weekend bez przełomu. Według zapowiedzi amerykańskiego dowództwa okręty nie będą utrudniać żeglugi statkom przepływającym przez cieśniny Ormus do portów innych niż irańskie. Ochrona infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwo energetyczne i współpraca morska to najważniejsze zagadnienie, jakie omawiają szefowie resortów obrony Polski i Norwegii. Z krótką wizytą w Oslo jest wicepremier szef mon Władysław Kośniak-Kamysz. Ze swoim norweskim odpowiednikiem omówi także zacieśnienie współpracy wojskowej, w tym wymianę doświadczeń z norweskimi pilotami myśliwców F-35. Z Oslo Agnieszka Drążkiewicz. Rozmowy o obronności toczą się w sercu Oslo w historycznej twierdzy Okerszus, gdzie mieści się siedziba tutajszego Ministerstwa Obrony. A wśród tematów, jakie omawiają ministrowie są nie tylko te związane z Bałtykiem i jego ochroną, ale również kwestie wspólnych zakupów, które Polska i Norwegia mogą realizować w ramach programu SAFE. Dlatego szefowi MON, wicepremierowi Władysławowi Kośniakowi Kameszowi towarzyszy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw unijnego mechanizmu. Rozmowy na temat współdziałania i wykonania. Korzystania pieniędzy sej, zaangażowanie Norwegii, współdziałanie przemysłu zbrojeniowych. Do Oslo z szefem MON przylecieli także przedstawiciele polskich firm zbrojeniowych, partnerzy z Norwegii, ale również ze Szwecji są zainteresowani m.in. zestawami rakietowymi Pioron czy systemami dronowymi. Z Oslo Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przewodnicząca Polski 2050 jest przeciwna pomysłowi jednej listy partii tworzących koalicję rządową w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Zdaniem Katarzyny na nałecz oznaczałoby to zatarcie różnic programowych. Rząd jednej listy to rząd jednej myśli, jedna myśl to marazm. Marazmem nigdy w życiu nie wygramy demokracji. Demokracja dzisiaj potrzebuje odważnych, sprawczych, innowacyjnych rozwiązań, takich, które dzisiaj na przykład proponujemy przy tym najmniej krótkoterminowym. Jesteśmy wyrazistym centrum i nie jesteśmy chętni do jednej listy. Jakby była jedna lista, to by była trzecia kadencja pisów. Premier Donald Tusk mówił podczas sobotniej Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej, że jego partia będzie otwarta na propozycje współpracy. Zaznaczył jednak, że nie będzie nikogo do niczego namawiać. Na zewnątrz oliwkowe, a w środku zabytkowe fotele i detale pamiętające dawne czasy. Pociąg nieśpieszny stanął na dworcu Warszawa Główna. Skład złożony z wagonów wyprodukowanych w latach 80. wzbudził zainteresowanie i dorosłych, i dzieci. Taki stary pociąg to naprawdę w nim jest fajnie. Jestem z tego pokolenia rocznik 81, gdzie jeszcze w latach 90. takimi pociągami sam gdzieś tam na wycieczkach szkolnych podróżowałem, więc dla mnie jest to fajnie tak trochę wrócić do dawnych czasów. Odtworzyliśmy...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 Pociąg nieśpieszny w swój pierwszy kurs z pasażerami ruszy w piątek. Będzie jeździł na trasach w całej Polsce. To jeden z elementów obchodów jubileuszu 25-lecia spółki PKP Intercity. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl jest 17.05. Czas na sport w trójce. Dariusz Urbanowicz. I jak co poniedziałek zaglądamy w tenisowe notowania. Iga Świątek utrzymała pozycję tuż za podium. W zestawieniu singlistek WTA prowadzi Ryna Sabalenka przed Jeleną Rybakiną i Kokogow. Hubert Hurkacz podskoczył na 63. miejsce. Kamil Majchrzak przez kontuzję spadł do 8.10. A na prowadzeniu w rankingu ATP zmiana miejsc po wczorajszym finale w Monte Carlo. Zwycięzca zawodów Janik Sinner zepchnął z fotela lidera Carlosa Alcaraza. Pogrzeb trenera Jacka Magiery zaplanowano na południe w najbliższy czwartek na Powązkach. Tymczasem, co i rusz słychać o pomysłach upamiętnienia wybitnego szkoleniowca, pojawiły się głosy, że ośrodek treningowy Legii Warszawa ma nosić właśnie jego imię. Tak samo jak wrocławskie Centrum Sportu. Również nowy wiadukt w Częstochowie ma mieć za patrona świętej pamięci Jacka Magierę. Rozpoczyna się faza, półfinału, fa, faza półfinałów mistrzostw Polski siatkarzy. W Warszawie o 20.00 rozpocznie się starcie PGE projektu z Bogdanką Luk Lublin. Trener warszawskiej drużyny ma w pamięci, że Lublinianie będą chcieli wyrównać się rachunki za przegrany ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Na pewno Lublin się będzie chciał zrewanżować, fajnie jest, zaczynamy pierwszy mecz u siebie, na pewno nie będzie lekko, oni wracają, wracają do zdrowia, wracają do dobrej formy, e, mieli teraz więcej czasu niż my na przygotowanie się tego meczu, także będziemy walczyć i myślę, że szanse są 50 na 50 przed tym półfinałem. Jak tu mówił na dzikim zachodzie, fifty, fifia, początek meczu na Torwarze o 20.00. Wcześniej, bo o 19.00 pierwszy gwizdek w Gliwicach, Piast i Pogoń Szczecin zmierzą się w ostatnim meczu 28. kolejki Ekstraklasy. Trener Piasta Daniel Myśliwiec liczy, że po ostatniej wpadce Piastunki z Niecieczą dziś karta się odwróci. Mamy potężny niedosyt, żeby nazwać to delikatnie, bo oczywiście zwycięstwo i trzy punkty więcej w tabeli dałoby nam dużo komfortu i, i takie potwierdzenie, że na, w dłuższym dystansie dobra praca jest nagradzana punktami. W tym przypadku mogliśmy i powinniśmy zrobić więcej, choć patrząc na okoliczności to, to jestem w stanie zrozumieć, muszę zaakceptować taki stan rzeczy i po prostu idziemy dalej. Mamy niebawem kolejną okazję do tego, żeby zagrać dobry mecz i zapunktować. Dziś w programie również potyczka koszykarzy w ramach Orlen Basket Ligi o 20.15. Stal Ostrów Wielkopolski zagra za stalem Zielona Góra. W nocy będzie od 0 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie, w najchłodniejszym momencie nocy. Może popadać też na krańcach północno-zachodnich Polski. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże w zachodniej Polsce opady deszczu, w tatrach deszcz ze śniegiem, a temperatura przeważnie od 12 do 16 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Ze mną Michał Jędrkowiak, Michał Jakubik i Paweł Turski. A w tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do trójki. Zagadkę mam dla Państwa. Co to za zwierzę? Na stronie Animalia Bio znalazłem taki opis i tu jego fragment. Oczy duże, ciemne o żółtawej źrenicy. Dwie dwójki, siedem trójek. Można zgadywać. Można też wiedzieć i zadzwonić z odpowiedzią, co to za zwierzę. Można też posłuchać Foo Fighters Learn to Fly. 9 minut po 17.00. Hook me up a new revolution Cause this one is a lie Sat around laughing and watching Dlałem dla Państwa zagadkę z pytaniem, co to za dźwięk. Ten dźwięk to chomik europejski. Przypomnę fragment opisu ze strony Animaliabio. Oczy duże, ciemne, o żółtawej źrenicy. Akurat chomik europejski to nie jest, ale myślę, że jakby spojrzeć na drzewo gatunków, to to nie była odpowiedź daleka od prawdy. Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na kolejne. Dzwonią Państwo też nie tylko w sprawie tych dźwięków. Nawiązując do wczorajszych wyborów na Węgrzech, chciałem bardzo podziękować prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, który jadąc do towarzysza Orbana przyczynił się do wygranej partii Tysza. Jeśli było tak jak pan twierdzi, to dziękować pewnie nie będą Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro, którzy na Węgrzech chronieni azylem nie muszą odpowiadać przed polskim sądem. No ale przyszły premier Węgier zapowiedział, że chronić ich jednak przestanie. Na razie nie muszą jeszcze pakować walizek. Mimo zapowiedzi polityków, komentatorów, węgierskie prawo na pewno jeszcze przez jakiś czas będzie chronić tych posłów i pewnie wystarczy im czasu, żeby wdrożyć plan B. Poniedziałek, siódma rano. Wieczorem zeszłego dnia Marcin Romanowski, były wiceminister i uciekinier polityczny z azylem na Węgrzech, dowiedział się, że jego sojusznik Wiktor Orban przegrał wybory. Tak komentował to w telewizji w Polsce 24. Chyba nie ma nikt żadnych złudzeń, że te azyl zostaną trzechnięte. Azyl to decyzja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nowy minister może ten azyl odebrać. Pamiętamy zapowiedzi sprzed miesiąca. Czego, Czego mogą spodziewać się Ziobro i Romanowski? Romanowski? Pytał dziennikarz. Cóż, jeśli wciąż będą na Węgrzech, gdy Tisa uformuje rząd, wydamy ich od razu. Odpowiadał Peter Madziar, szef partii, która wczoraj wygrała na Węgrzech wybory. Ja Używam takiego porównania, że oni mają te nałożone złote węgierskie kajdanki. Komentuje obecną sytuację Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, senator Adam Bodnar. A teraz no, te kajdanki już nie będą tylko i wyłącznie symboliczne, one się po prostu przemienią w zwyczajne metalowe kajdanki i po prostu prędzej czy później moim zdaniem do Polski trafią. Ale nie tak łatwo i nie tak od razu. Rząd powołuje się z reguły około miesiąca i co najmniej tyle czasu obaj panowie będą mieli azel na Węgrzech na ekstradycję nie ma również wpływu to, że nad Romanowskim wisi dziś europejski nakaz aresztowania. A to dlatego, że pod koniec zeszłego roku Węgry wprowadziły ustawę. Jeśli ktoś ma azyl, nie można takiej osoby wydać. Wewnątrz krajowego porządku państwa węgierskiego mamy do czynienia z sytuacją, w której sąd nie wykonuje tego europejskiego nakazu aresztowania. Wyjaśnia prawnik Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Właśnie z uwagi na fakt, że przyznano prawo azylu. Adwokat Katarzyna Dąbrowska z kancelarii Pietrzak Sidoli Wspólnicy podkreśla, że tu pierwszeństwo mają przepisy krajowe, a nie międzynarodowe nakazy. Taka osoba w państwie, w którym się znajduje, gdzie takie przepisy są, pozostaje tak naprawdę bezpieczna do czasu ewentualnie zmiany tych przepisów. Pytanie, czy zmiana akurat tych przepisów będzie priorytetem nowego rządu. No i czy, jak słyszy się nieoficjalnie, Romanowski i Ziobro nie szykują się już do odlotu za ocean? Do Stanów Zjednoczonych. Tak czy siak, prawie pewne jest to, że wszyscy, którzy dziś czekają na powrót obu polityków do Polski, jeszcze sobie na to poczekają. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Sprawa Węgier wróci jeszcze w trójce. W pulsie trójki Rochkowalski będzie rozmawiał z Piotrem Uścińskim z Prawa i Sprawiedliwości oraz Sewą Szymanowską z Klubu Parlamentarnego Centrum. To o 17.30, a państwo dzwonią w sprawie zagadki, pytania co to za zwierzę. Moim zdaniem jest to nie toperek, nie topesz. No niestety nie jest to odpowiedź poprawna, ale mają państwo też inne teorie. Myślę, że to jest siostra bliźniaczka mojej żony, ponieważ bardzo podobne dźwięki wydaje moja żona podczas zakupów, jak jesteśmy w markecie. To jest nieznana siostra bliźniaczka mojej żony. Na pewno nie, bo opis mam taki tego stworzenia. Oczy duże, ciemne, o żółtawej źrenice. Przednie chwytne łapy są wyposażone w cztery palce i mają płaskie, długie i mocne... Pazury. Łapy tylne mają po pięć palców. Mogą państwo dalej zgadywać. Wszystko się zmieniło, spadł jasny z nieba grom. Byłem tak głupi, ale wszystko teraz wiem, bo musisz kochać siebie, musisz wierzyć w coś, bo każdy z nas choć przegrał wraz, drugą szansę ma. Wiem, że jeszcze będzie dobrze Wiem, że jeszcze będzie dobrze Wiem, że jeszcze będzie dobrze Wiem, że jeszcze będzie dobrze Wiem, o czym myśli Wielkie wino Musisz być mocny Musisz wierzyć w coś Musisz być cierpliwy o -o -o -o -o -o -o. Wiem, że jeszcze będzie dobrze Wiem, że jeszcze będzie dobrze Wiem, że jeszcze będzie dobrze An engine of BNDK, będzie dobrze, to za nami. A teraz o 17.20. Czas na Ignis i Artemis. Dwie kosmiczne misje, które w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy budziły nasz entuzjazm. Pierwsza to ta, w której brał udział Polak, Słowo Szuznański-Wiśniewski. Druga to ta, która z sukcesem zakończyła się w weekend. No i pojawia się pytanie, jaki mają związek ze sobą, jak będą się nawzajem na siebie przekładały. O tym Kuba Witkowski. Sławosz Uznański-Wiśniewski, of ESA, reprezentujący nation of Poland. Nasz astronauta zdążył już ochłonąć po wizycie na ISS. Ja myślę, że jako inżynier i naukowiec mocno stąpam po Ziemi. Ale Sławosz Uznański-Wiśniewski i naukowcy, którzy z nim współpracują, nie zakończyli jeszcze misji IGNIS. Wciąż część eksperymentów czeka na swój finał. Między innymi w marcu z ISS na Ziemię wróciły próbki krwi astronautów badane w ramach projektu Immune Multiomics. Chodziło nam o to, Ażby zbadać, co zmienia się w komórkach układu odpornościowego, które w tej krwi się znajdują. Wyjaśnia dr Alicja Trembińska, stryjewska z Wojskowej Akademii Technicznej. Czy dochodzi do jakiejś zmiany ekspresji genów? Czy one prawidłowo mogą reagować na infekcje, zagrożenia? Ale tych eksperymentów było przecież znacznie więcej. Badano m.in. wpływ kosmosu na psychikę człowieka, czy na urządzenia elektroniczne. Przyglądano się też modyfikowanym drożdżom i glonom. Ma to związek choćby z misją Artemis. Długodystansowym celem programu Artemis jest lądowanie na Marsie. Profesor Grzegorz Wrochna, były szef Polskiej Agencji Kosmicznej, a obecnie ekspert firmy Creotech. A jak przypatrzymy się tym 13 eksperymentom, które nasz astronauta przeprowadzał na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to widzimy, że w zasadzie każdy z nich może być przydatny w misji na Marsa. Ba! Są i naukowcy z Polski, którzy już teraz brali udział w misji Artemis. Doktor Anna Fogtman, która analizuje dane dozymetryczne ekspozycji na promieniowanie astronautów w kapsule. Niemiecka Agencja Kosmiczna, w której pracuje nasza inżynier Aleksandra Rutczyńska, dostarczała dozymetry do aktywnego pomiaru promieniowania podczas misji Artemis. Co więcej, jest i szansa, że kiedyś Polak poleci też na Księżyc. Europejska Agencja Kosmiczna buduje wielki statek cargo, który będzie przywoził na Księżyc towary potrzebne do budowania tam stałej bazy badawczej. W związku z tym Europa ma jak gdyby zarezerwowane miejsca w przyszłych e, lotach Artemis. No pierwszy na Księżycu stanie e, zapewne Niemiec, potem Francuz, potem może Włoch, ale już gdzieś w Artemis 7, w Artemis 8 może być także miejsce 7. dla Polaka. Pytanie, czy będziemy o to wystarczająco walczyć, to co się niestety dzieje wokół misji Ignis i w ogóle naszego udziału w Europejskiej Agencji Kosmicznej, może niepokoić. Nieoficjalnie słychać bowiem głosy, że na przykład Sławosz Uznański wiśniewski mógłby być na stałe w Korpusie Astronautów ESA, a nie jest. Można takie odnieść wrażenie, że troszeczkę ten potencjał Sławosza i samej misji nie został do końca wykorzystany. Rafał Grebiański z portalu Urania. Boli to, że tego wsparcia nie ma może w takim stopniu, w jakim byśmy tego pewnie oczekiwali, jako sektor kosmiczny, jako te instytucje, które w tym sektorze działają. A gra toczy się przecież o wielką stawkę i o wielkie pieniądze. Pytanie jest, czy na tej przygodzie kosmicznej się zakończy, czy tak naprawdę my staramy się zbudować naszą pozycję, żeby móc później celować w tak duże programy jak program Artemis, w jakim wymiarze wybierzemy, że będziemy partnerem w programie Artemis, bo również mamy taką ścieżkę. 7 minut do 17.30 pulsu trójki, a państwo zgadują, co to za zwierzę. Prawie dźwięku wiewiórka ruda. Moim zdaniem to jest rudzik? Moim zdaniem jest to nie toperek, nie topesz. Ten dźwięk to panik europejski. Stawiamy tutaj z mężem, że będzie to wiewiórka. Wszystkie odpowiedzi błędne. Czekamy na kolejne dwie dwójki, siedem trójek. Stairs. There's a butterfly effect Cause I Zapraszamy do reklamy. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię, ultra nowoczesnych napędów leksusa, zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z leksusem już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kintoan. One. Więcej na leksusmyślnik Leksus elitarny w każdym wymiarze. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 w ten ból.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 W Kolej krainie czerwony kapturek szedł z koszykiem wafli roszen do domu swojej babci, gdy nagle wyskoczył wilk. Czerwony kapturku, niesiesz wafle roszen? Cóż, tak. Chcesz spróbować? Mmm, bajecznie pyszne te wafle roszen. Dla tych, którzy po prostu nie mogą się oprzeć chrupaniu. W całej tej historii zostało też trochę wafli rozen dla babci. Wafle rozen. Bajecznie pyszne wafle. Wafelki rozen. I chrupali długo. I szczęśliwie.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 Żegnamy reklamy. Jest 17:30 w studiu Rochkowalskiej goście. Puls Trójki. Dzień dobry. A tydzień otworzymy z naszymi gośćmi w studiu Ewa Szymanowska, Klub Parlamentarny Centrum. Dzień dobry pani posłanko. Dzień dobry, witam Państwa. I pan poseł Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Domyślam się, że e, opinie tutaj będą skrajnie różne, więc oddam państwu po prostu głos, oczywiście z komentarzem do wyniku wyborów węgierskich, w których to Peter Madziar, lider opozycji, wygrał wybory i przejął w, zdobył większość konstytucyjną, tym samym pokonując Wiktora Orbana, Pani posłanko, pani wybaczę, ale Prawo i Sprawiedliwość stawiało na Wiktora Orbana. Czy to nie był błąd, panie pośle? I pan, z naszego punktu widzenia Polski, oczywiście w, w, w, wybór Węgrów to jest wybór Węgrów, oni wybierają sobie władzę, natomiast z punktu widzenia Polski dla nas Wiktor y, Orban był sojusznikiem w walce o to, żeby Unia Europejska pozostała wspólnotą suwerennych, ojczyzn suwerennych, narodowych państw. Y, I tutaj można było zawsze liczyć na Wiktora Orbana, że no, y, nie dopuści do tego do tej centralizacji, do tworzenia jednego państwa europejskiego. Zmiany traktatowe w tym zakresie y, byłyby niemożliwe przy Orbanie. Naszemu obecnemu rządowi trudno na razie ufać w tym zakresie. Tusk y, może zrobić coś, co nie będzie y, y, oczywiście dla Polski dobre, ale Bruksela go naciśnie, Orban mógł to zablokować. Ale ja powiem szczerze, ja liczę na to, że, że nawet władze węgierskie po zmianie dalej będą e, e, no, strażnikiem tej, tej suwerenności. Chyba naród węgierski tego oczekuje. Trudno powiedzieć, jak Maďar będzie się zachowywał i jego partia, bo oni jeszcze nigdy nie rządzili. Natomiast ja, ja jestem optymistą, że być może w tym zakresie będzie pozytywnie, że dalej oczywiście oni w naturze rzeczy, w kampanii wyborczej uderzali w takie nuty proeuropejskie. Natomiast ja nie usłyszałem jakiejś zapowiedzi, jakoby mieli zgodzić się na otworzenie jednego państwa europejskiego, zgodzić się na rozszerzenie kompetencji Unii unijnych na zmiany traktatów? Czego liczę na to, że w tym zakresie ta polityka Orbana będzie kontynuowana? Ja tylko dopytam w kontekście i to nie złośliwość z mojej strony, tylko w kontekście w kontekście skali zwycięstwa Petera Madziara, czyli tej większości konstytucyjnej 138 mandatów w 199 miejscowym, miejscowej Izbie Poselskiej czy w tym kontekście takie postawienie i zainwestowanie tylu środków waszych Prawa i Sprawiedliwości oraz no, autorytetu prezydenta Polski. W kampanię wyborczą na Węgrzech nie było błędem. Nie, to ja e, trudno mi powiedzieć, e, na ile to nazywać inwestycją, która, to nie jest tak, że pan prezydent zadeklarował, że będzie tylko współpracował z e, Węgrami, gdy będą, gdy będzie ten, na niej inny rząd władzy. Po prostu Wiktor e, Odban w z punktu widzenia interesu Polski był e, dobrym e, szefem rządu węgierskiego, ale jestem przekonany, że z e, nowym rządem węgierskim też e, Polska będzie mogła budować dobre relacje e, i ta wielowiekowa przyjaźń między Polakami a Węgrami będzie kontynuowana. Tak mówił Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość. To teraz pani posłanka Ewa Szmanowska, Klub Parlamentarny Centrum. Pytania poniekąd podobne, to znaczy ocena wyników węgierskich wyborów i ich wpływ na polską politykę. Czy tu pan redaktor miał rację, że ja y, znacząco nie będę się zgadzała z y, panem posłem Sprawa i Sprawiedliwości. Z tej prostej przyczyny, że jednak y, można mieć zastrzeżenia do Unii Europejskiej, można się nie ze wszystkim zgadzać, y, ale stawiać na szali. Unię Europejską i po drugiej stronie Putina, to jest jakieś nieporozumienie. Przecież nie zapominajmy, że Viktor Orban ma bliskie relacje z, ze zbrodniarzem wojennym, z człowiekiem, który bez w ogóle mrugnięcia okiem, niszczy Ukrainę i jak będzie miał okazję zaatakować Polskę, to by to zrobił i jeszcze Wiktor Orban by mu przy tym wszystkim przyklaskiwał. Niestety, bo jest uzależniona, uzależnione są Węgry od ropy, od gazu. I sam fakt, że przekazywali informacje, co, co się dzieje, jakie są ustalenia między szefami państw, to jest, to jest skandal, Aha. więc ja osobiście cieszę się bardzo. Patrzyłam na ten entuzjazm, na tą radość Węgrów i cieszyłam się razem z nimi, bo oni po tych 16 latach dokonali ogromnej zmiany przy tym zabetonowaniu systemu, co zrobił Orban, przy tych wszystkich... Bezpiecznika, który on pozakładał, nie udało się. A może pani posłanko, no bo byłem w kontrze do pana posła, to teraz w kontrze do pani posłanki, a może jest trochę tak, że strona liberalna w Polsce rysuje Petera Madziara takim, jak chciałaby go widzieć, a nie do końca takim, jak on jest. Bo jednak eksperci hungaryści podkreślają, że to nie jest zmiana z prawicy na lewicę, czy z prawicy na, na stronę skrajnie liber liberalną, tylko to jest jednak pozostanie w kręgu prawicowym. Że to nie było tyle, nie, nie był Decyzja Węgrów nie była tyle sprzeciwem frontalnym wobec polityki Orbana w ogóle, tylko wobec tego w jaki sposób zawłaszczył państwo. No tak, no ale to jest e, znaczące. Zawłaszczył państwo. Poza tym, też e, tą politykę, którą prowadził, nie była e, wobec Polski właściwa, w sensie sprzyjająca nam. Chociażby dwa miliardy, e, które. Okay, to są to mo mo może ja za bardzo się rozwinąłem. Mm -hmm. Może po prostu Madzier nie będzie tak proeuropejski, jak wydaje wam się, że będzie. To, to się czas pokaże. Myślę, że y, nie, ja nie, nie spodziewam się, nie wiadomo, y, jakiego wspaniałego przywódcy Węgier, nic nie będzie dało się zarzucić. Natomiast na pewno już powiedział, że jest otwarty na współpracę z Unią Europejską, na rozmowę, na odblokowanie środków, które były blokowane ze względu na to, że Orban jednak y, też y, no, łamał zasady, które panują w Unii. Te wybory węgierskie miały także inny kontekst Polski, to znaczy kontekst dwóch polityków, którzy od Wiktora Orbana uzyskali ochronę prawną. To Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski. Peter Madziar dzisiaj podtrzymał swoją deklarację z kampanii wyborczej, że obu tych panów podda procedurze ekstradycyjnej, czy też zdejmie z nich ochronę prawną. To pytanie do pana posła Uścińskiego, bo to dla was chyba nie jest najbardziej komfortowy temat i serial, czy to nie jest czas na to, żeby zaapelować do obu panów, żeby po prostu poddali się wymiarowi sprawiedliwości w Polsce? Jeśli pan pozwoli, jednak Pozw muszę skomentować to, co bardzo. pani wcześniej mówiła, bo pani powiedziała słusznie, że Węgry są uzależnione od rosyjskich dostaw gazu, od rosyjskiej energetyki w ogóle. I to jest polityka, za którą, jak państwo dobrze wiecie, Prawo i Sprawiedliwość tutaj się nie zgadzało nigdy z Wiktorem Orbánem i zawsze krytykowaliśmy jego politykę w tym zakresie. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że Donald Tusk w 2008-2010 roku, wtedy kiedy Viktor Orban uzależniał Węgry od rosyjskich dostaw gazu, Donald Tusk robił to samo w Polsce. Dokładnie ta sama polityka, kiedy Donald Tusk przejął władzę w 2007 roku po Prawie i Sprawiedliwości, które już wtedy chciało dywersyfikować źródła dostaw gazu. Donald Tusk mówił, że nie, ta dywersyfikacja nie jest najważniejsza. Najważniejsze, żeby zapewnić sobie tanie dostawy źródeł gazu z Rosji, podpisywał wieloletnie kontrakty z Rosjanami na dostawy gazu. I gdyby nie zdarzyło się tak, że przez te 8 lat rządziło Prawo i Sprawiedliwość i uniezależniło Polskę od rosyjskich dostaw gazu, czasie, to dzisiaj Polska byłaby tak kraju. samo uzależniona od Węgier, jak Węgry jest od rosyjskich dostaw gazu. Nie i chcę tłusk, panu przerywać, bo tłusk, mi pan, bo zarzuci mi pan, że specjalnie. Ale jednak pan przerywa, pan no, jednak jednak nie Pan Bo, skończyć w porządku. Proszę, proszę dokończyć, ale Bo, to jedno zdanie, bardzo proszę. Yy gdyby tutaj w Polsce rządził Donald Tusk, przypomnijmy, że oni wtedy byli z Wiktorem Orbanem w jednej partii, to byli bardziej ze sobą koledzy. Mm -hmm. Potem się może poróżnili o sprawy właśnie niezależności państw Unii Europejskiej, ale jeśli chodzi o to uzależnianie Polski, o reset z Rosją, oni byli w, w, w, dokładnie te samo, tą samą politykę robili. Gdybyśmy my nie rządzili przez 8 lat w Polsce, to Polska dzisiaj byłaby tak samo jak Węgry uzależniono ro od rosyjskich dostaw. Panie pośle, ja wiem na na ta taktyka to ja jest zaraz pan, zbigniewa... nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ja już dałem panu. Czy... Nie, panie pośle, nie, wystarczy. Dałem panu, żeby ta taktyka zadziałała. Zadałem panu pan... pytanie o Zbigniewa Ziobre i Marcina Romanowskiego, a pan przez ponad dwie minuty mówił o relacjach Donalda Tuska z Władimirem Putinem z 2008 roku. Wrócę do bo swojego pytania. Polaków, bo pośle, dla Polaków nie jest najważniejsze pośle, to, czy Donald Tusk wsadzi do więzienia panie, Zbigniewa, zbigniewa, zbigniewa Ziobre? Ale co mam panu odpowiedzieć? To, czy zbigniewa Ziobre? wymiarem sprawiedliwości. E, zupełnie pan e, aberrację te, tej sprawy robi, bo e, nie, nie, to jest jakieś ciężkie, żeby oczekiwać, że Prawo i Sprawiedliwość będzie apelowało do kogoś, kto e, zwrócił się o ochronę międzynarodową za granicą, bo w Polsce jest prześladowany politycznie. Tak się zdarzyło. To jest wstyd Donalda Tuska, to jest wstyd wymiaru e, sprawiedliwości polskiego, że polscy obywatele musieli się zwrócić o ochronę międzynarodową za granicami. Pani posłanka e, to jest to, że y, doszło do takiej sytuacji, że y, panowie mają postawione zarzuty za konkretne działania y, i tak naprawdę, jeżeli są niewinni, powinni przyjechać, odpowiadać przed polskim wymiarem sprawiedliwości, a skoro tego nie robią, skoro uciekają, to coś jest na rzeczy. Boję się, że zostanie udowodnione w sądzie, że działali w zorganizowanej grupie przestępczej, że środki publiczne były niewłaściwie wydatkowane i tego się obawiają. Cieszę się, że albo będzie ekstradycja, chociaż ja, prawdę mówiąc, myślę, że panowie już na Węgrzech nie są, albo przynajmniej już mają jakiś plan Dla państwa najważniejsze gdzie jest indziej. sadzić za kratki Ziobra i Ramonowskiego, a moim zdaniem Polaków Gdybyście... to w ogóle nie obchodzi. Jeśli nie, chodzi o Polaków, ktoś... to by chcą, żeby zamykać złodziei, żeby tych, Ale, co kradli pieniądze, wie, żeby że, tych, co że... e, brali łapówki, żeby tych, Ale co dorobili się nieuczciwie. Zarzuty. Ani Romanowski, ani mają... Ziobro nie ma żadnych zarzutów, że wzięli jakąkolwiek złotówkę publiczną, czy dostali jakąkolwiek łapówkę nie, nie, nie, nie, nie ma takich jest, zarzut przywłaszczania. Ta, ale przecież sprawiedliwość, zarzutu, sprawiedliwość, nie ma takiego zarzutu. Nie ma takiego zarzutu. Nie ma takich zarzutów, jak, wszyscy, jak Chciałem, żeby przez chwilę się zdobył dynamicznie, więc pozwoliłem na to, żebyśmy mówili wszyscy. Ale teraz ja powiem, że według badania IBRIS, dla co prawda konkurencyjnego poniekąd, ale Radia Z, zdecydowana większość bo aż 60 i uczestników tego badania chce, by władze węgierskie wydały Polsce Zbigniewa Ziobra. Przeciwnego zdania jest raptem 24%. E, o, odpowiedź nie wiem, trudno powiedzieć, bądź nie mam zdania. Wybrało 15% badanych. Niech, niech wydadzą to, nie to jest naprawdę drugorzędna sprawa. Dla Polaków teraz ważne jest to, że wy obcinacie pieniądze na służbę zdrowia. Dlaczego pan o tym e, nie mówi na antenie? Bo program bo, jest bo, e, na temat Romanowskiego macie, e, i zioły, Ale są innymi? naprawdę dużo ważniejsze problemy dla Polaków. Pani, e, chociażby to, że że obcinacie finansowanie podstawowych badań, które w XXI wieku powinny być refinansowane, jak Zabędniam kolonoskopy, pana, jak na gastroskopy, Burskiego radia, e, na wszystkie jak rezonansy Burskiego radia, jak rezonanse magnetyczne. Nie brakuje obcinacie audycji, na to. Nie brakuje audycji na temat także ochrony zdrowia i źródeł jej finansowania, czy też braków w finansowaniu ochrony zdrowia. Ostatnie zdanie w tym temacie do pani posłanki Ewy Szymanowskiej, czyli y, poproszę o ten komentarz do sondażu to pokazuje, że faktycznie ludzie chcą, żeby ta sprawa została wyjaśniona tu, w Polsce, a nie ucieczki zagraniczne. Ostatnie dwie minuty, to ja nie wiem, czy w bardziej w formie Michałkowej, czy nie Michałkowej, poświęcimy na spór publiczny, globalny pomiędzy Donaldem Trumpem, a papieżem Leonem XIV. Donald Trump pisze w swoich mediach społecznościowych na platformie Truth Social, że to papież słaby i że on nie chce takiego papieża, który krytykuje prezydenta Stanów Zjednoczonych, a Chwilę później umieszcza także w swoim, na swojej platformie społecznościowej wizerunek siebie jako Jezusa Chrystusa uzdrawiającego chorych, a nad Donaldem Trumpem żołnierze amerykańscy statua wolności. No i pytanie, czy mamy do czynienia jeszcze z prezydentem, który jest stabilny emocjonalnie? No ja tutaj muszę powiedzieć jako katolik. Dla mnie to jest jednak obraza już moich uczuć religijnych. Ja już, no, można pewne rzeczy zrozumieć, ale tutaj prezydent Donald Trump, ja rozumiem, rozumiem jego sprawy prowadzenia być może sprawiedliwej wojny. Nie wiem, nie znam, nie wiem, czy tam ta broń jądrowa jest w tym Iranie, czy nie jest. To służby wiedzą, to historia oceni. Natomiast, no, nie może Donald Trump w taki sposób wypowiadać się o papieżu. Nie może udawać Jezusa Chrystusa w tym wszystkim. No to jest, to już jest przegięcie. Moim zdaniem papież ma prawo i powinien wręcz tego od niego oczekujemy, jako katolicy, wypowiadać się i walczyć o pokój na świecie. Pani posłanka Ewa Szumanowska. Jako niekatoliczka, bo ja akurat jestem ateistką, uważam, że to, co robi Donald Trump jest po prostu straszne i podzielam pana zdanie, że takie coś może wywołać obrazy, uczuć religijnych w odczuciu osób, którym taki, taka grafika no, nie jest estetyczna. Natomiast powiem tak, Donald Trump to jest naprawdę wybitna postać w cudzysłowie, oczywiście, która się przytrafiła światu, i tak jak Viktor Orban zniknął, mam nadzieję, że on również niebawem no będziemy musieli jeszcze na to chwilę poczekać, ale że przestanie być prezydentem, bo to jest zagrożenie dla świata. I z jednej rzeczy jeszcze się cieszę: jak wygrał Trump, to wy tak w tych czapeczkach wchodziliście. Teraz nie będzie koszulek Viktor Orban ani żadnych skandowania takiego z powodu wygrania. Orban. Ja myślę, że w tutaj e, takie podejście, bo z jednej strony no, trzeba, trzeba żądać, żebyśmy byli szanowani jako katolicy przez wszystkich na świecie, no. ale z drugiej strony e, też e, państwa podejście, żeby niszczyć relacje polsko-amerykańskie ze względu na tego czy innego prezydenta jest bardzo złym podejściem. E, dla nas sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie kto tam rządzi, jest podstawą bezpieczeństwa Polski. Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość, Ewa Szymanowska, Klub Parlamentarny Centrum Rochkowalskiej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 już mam Cię dość, tych oczu pustych Poczekaj, zaraz bije lustro, tak, tak Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja Tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszę nikt Bądź spokojny, w domu jesteś sam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 Tak, to ja, obywatel GC w programie Trzecim Polskiego Radia. 10 minut zostało nam do godziny 18, a państwo mają zagadkę i muszą odpowiedzieć na pytanie, co to jest za zwierzę. Dwie dwójki, siedem trójek. Tu można zostawiać swoje pomysły, albo nawet z pewnością odpowiadać na pytanie, co to za zwierzę. Jest to zwierzak wyrak. To jest taka małpka, ona ma duże oczy i łapki ma takie przednie. To może lemur. Wiewiórka. Czy to może jest pocieranie styropianem o szybę? Wiewiórka ruda. To wiewiórka. Wiemy, że to jest tartier, ten y, gryzoń mały. Tarpier, przez te... Ale Haniu, co musisz odpowiedzieć? Och, no to ja będę odpowiadała. Hania mi pokazała, jak to wygląda. To jest taki mały gryzoń z wielkimi oczami żółtymi. Wyłupiastymi. Ale czy on robi tak? Pod numerem dwie dwójki, mogą Państwo zostawiać swoje typy. Ja tylko dodam, że według animalia bio ten stwór ma oczy duże, ciemne, o żółtawej źrenicy. Przednie chwytne łapy są wyposażone w cztery palce i mają płaskie, długie i mocne pazury, a łapy tylne mają po pięć palców. Girl Garbage W programie trzecim, 5 minut do 18. Państwo zgadują, co to za zwierzę, które ma duże oczy, ciemne, o żółtawej źrenicy. Ma przednie chwytne łapy, czteropalczaste, z długimi i mocnymi pazurami. A łapy tylne mają po 5 palców. Pani Anna napisała na mailu, że to musi być kret. Państwo dzwonią pod dwie dwójki, siedem trójek. To zwierzę to jest wykotka, Taka drzewnożaba. To przypomnijmy, jak to zwierzę brzmi. Dwie dwójki, siedem trójek. Państwo mogą dzwonić z odpowiedziami. To był chomik europejski. To to będzie świstak? Moim zdaniem to świstak. Dzień dobry, ja myślę, że to jest mysz. Domowań, musculus. Chciałam odpowiedzieć na pytanie, co to jest do zwierzę. Uważam, że to jest koala. Moim zdaniem jest to taki mały ptaszek, który nazywa się trójniak pospolity. Nie jestem ormitologiem, ale wydaje mi się, że ma 64 lata. O tym zwierzaku porozmawiamy jeszcze przed 19. Zapraszamy do reklamy. Wbijam do Mediamark. Ty też tam leś. W zestawie Mani drugi towar minus 35% wypłaceniowy, bo możesz Kup, kupić złotówkę. W zestawie taniej, a piąty produkt za złotówkę, za złotówkę. Szczegóły i wykluczenie akcji w regulaminie Mediamark. Nowa super hybryda BYD to 2DMI. Prosty sposób na oszczędną jazdę.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 Nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię. Rozwiązaniem dla ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina, jedna tabletka na objawy menopauzy. A Flofarm. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.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 Netto miesięcznie lub elektryczny BMW i 4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki,